Dokładnie dwie minuty po godzinie 14. Duża czarna w dwójce dziś. Wydanie świąteczne, wydanie specjalne. No i taka nieziemska muzyka dziś, której słuchamy wspólnie z Państwem na żywo. Ewa Obniska, Wojciech Barcikowski. W tym składzie to już tradycja. Spotykamy się w te specjalne soboty. No i dziś Muzyka w epoce elżbietańskiej, tak to możemy ująć najogólniej. Pomału przechodzimy do, do twórczości Johna Dowlanda, a po drodze pojawiają się właśnie takie fenomenalne, polifoniczne kompozycje, jak ta wczesna prawda, kompozycja Tomasa Talisa, jego antyfona Videte, Miraculum w interpretacji brytyjskiego zespołu Stile Antico. Nagranie, no, jak na nas w dużej czarnej, to bardzo współczesne, bardzo nowe, bo to rok hmm. 2010. Amerykański oddział wytwórni Harmonia Mundi. No, duchowo może, może wczesna kompozycja, ale, ale tak naprawdę stworzona już w czasach panowania Elżbiety tak. przez Tomasa Talisa w latach 80. XVI wieku także też pokazująca w sumie, że nie było jakiegoś zerwania takiego, znaczy no zmieniła się muzyka oczywiście, ale kościół anglikański ten, którym y, y, głową był, b, był władca y, który stworzył Henryk VIII, ten kościół zupełnie nie zerwał z bogactwem, uroczystości i, i nie chciał zerwać i tak naprawdę tu bardziej chodziło o y, no, przejęcie kontroli po prostu nad y, znaczącą częścią państwa, przejęcie także kasy, która się pojawiała hmm, na przykład w klasztorach a nie do końca taką zmianą duchową potem syn Henryka VIII, Edward VI przez chwilę próbował dokonać takiego radykalnej, radykalnego procesu y, y, y, przejścia na protestantyzm i takiego bardzo uproszczenia i liturgii i odniesienia się do tego, co się działo na kontynencie, ale on y, krótko, y, y, krótko panował, krótko żył. Po nim oczywiście pojawiła się Maria, która przez chwilę jeszcze katolicyzm prowadzała. No i pojawiła się nasza bohaterka Elżbieta, która szukała chyba takiego złotego środka, mam wrażenie, y, jeśli chodzi o o, o, o religię i o to, co, co może się dziać na wyspach. Trzeba dodać, że czasami się, da, no pod, podkreślamy to, że niektórzy z tych kompozytorów byli katolikami, robili mimo karierę na anglikańskim dworze. To, co było chyba kluczowe w czasach Elżbiety, to to, że katolicyzm mógł oznaczać zdratę stanu po prostu, bo no, było dosyć jasne, że, że dla monarchów na kontynencie, dla Filipa, który miał pretensje do tronu angielskiego ze względu na to, że, że jego żoną była Maria, no to po prostu wszystko mogło grozić samemu funkcjonowaniu państwa i dlatego te nasze wspominanie o tym, że ktoś był katolikiem, mu wszystko robił, karier, No w tamtej, w tamtej epoce było, było dosyć znaczące. I przy znajomości rzeczy, przy całym tym backgroundzie, który oczywiście posiadała Elżbieta I ona miała y, y, swoje kryteria, miała także swoich ulubieńców, prawda? W postaci pewnych twórców, pewnych muzyków, pewnych kompozytorów. No i teraz sięgniemy po twórczość jednego właśnie z takich. Tak, William Byrd to był niewątpliwie jej ulubieniec i taki no, gorliwy katolik, który się tego nigdy nie wypierał w sumie chyba i nawet drukował, pozwalał sobie drukować mszę Także, znaczy, normalnie dla kościoła rzymskiego, no więc po łacinie i tak dalej. Więc trzy takie msze pozostawiły, one były drukowane. Także, no, gdyby, zresztą to teraz już naukowcy twierdzą z pewnością, brytyjscy, że gdyby nie opieka królowej, bezpośrednio już taka jest. To no, jego życie na pewno wyglądałoby inaczej, przede na pewno wyglądałoby w więzieniu. No, a tak to nie, no, nic się takiego nie działo. Przy czym oczywiście, skoro był dżentelmenem, czyli członkiem kapeli królewskiej, no, to musiał pisać również był zobowiązany, by pisać także muzykę dla kościoła anglikańskiego. No, bo tylko takie utwory mogły być grane w obecności królowej. Tak? No i pisał takie dzieła i w jego rękach, że tak powiem, jeszcze takie chropawe, niekiedy antyfony, powiedzmy, antems właśnie, no nabierały cech wysokiego artyzmu, to trzeba przyznać. No ale oczywiście naj... Bardziej może dla niego charakterystyczna jest muzyka katolicka, to znaczy łacińskie motety na przykład, wspaniałe, bardzo emocjonalne. już ma zupełnie inny styl niż jego ojciec, duchowy, że tak powiem, Talis, bo to był jego ulubiony uczeń, Talisa. I przyjaciel, oni się przyjaźnili bardzo serdecznie potem już, kiedy obaj byli w kapeli Królewskiej, tak? No więc to Bert pisze zupełnie inaczej. Przed chwilą do czego słuchaliśmy, ta Lisa, to no to takie typowo brzmienia angielskie z takimi przesuwanymi dysonansami, które nie wynikają z emocji, ani z kontrapunktu, tylko z upodobania, po prostu, dla mhm. takiej sonorystyki właśnie. No to Bert już tak nie pisze. Już może w jego rękach ten kontrapunkt jest najbardziej bliski, no można by powiedzieć, może nie stylowi, ale normom, tym, które panują na, na kontynencie. To najbardziej, a przy tym muzyk absolutnie genialny, jak teraz Anglicy pisują, niekiedy wielki jak Szekspir, no to oczywiście bym nie powiedziała, aż tak, no ale... W ale w swoim fachu. Ale w swoim fachu, tak, no trudno, żeby są filozoficzne. Nie? I fantastyczna ta relacja między Talisem a, a Berdem, o tak. której pani wspomina. Bardzo Dłuch, Dwóch Długowiecznych takich, tak. prawda? Pod koniec no, organistów życia. zresztą. Organistów, organistów takich mędrców. Pan Bartłomiej, spoglądam na naszą skrzynkę, pisze muzyka dziś niebiańska. Jeśli miałbym sobie wyobrazić dźwięki po śmierci w niebie, wątpię, abym tam kiedykolwiek trafił, ale okej, okay, to byłaby to właśnie taka muzyka. Z kolei nasi przyjaciele z klubu filmowego Rejs piszą kochamy wspaniałe audycje z panią Ewą Obniską. Proszę Państwa, no to teraz tylko tylko u nas właśnie takie zestawienie autorskie Ewy Obniskiej. O, pani jeży. Ewo, trzy Pani płyty, trzy, trzy utwory dokładnie, z trzech bardzo, bardzo różnych, ale jakże niesamowitych płyt z muzyką Williama Berda. Zaczniemy od motetu Ave Verum Corpus i brzmienie Detalis Scholars. Następnie Przerywnik, nie, nie przepadamy za tym słowem, ale tak to, yes. tak to y, tutaj nam y, wypadnie. The Queens Alman, czyli klawesynowa yy, yy, rodzaj takiej fantazji krótkiej, ta... No taka wirginałowa, bo to wirginał, no to ale powiedzmy grany na klawesynie to bywa na ogół. Mm -hmm. I to dla samej królowej napisane no oczywiście i ona to grywała, bo to... Może ta... sobie wyobrazić właśnie, że ona gdzieś tam siedzi i Tak, i ona gra. to grywała, nawet są takie teksty z epoki, że ktoś tam powiedzmy z dworzan, udało mu się podejść po cichutku, jak ona sobie siedziała u siebie w komnacie i grała właśnie na wirginale coś takiego. No nie zachowały się Grała Biegle nagrania. podobno, no ale ona była w ogóle niesamowicie utalentowana, prawda? Nawet papież Sykstus, który przez ją wyklą, stwierdził, że gdyby jeszcze była katolicką, To już byłoby no to, to by była już zupełnie wyjątkowa. <grym> <grym> no, u, nas, u nas ten utwór dla, dla królowej zagra Bertrand Kie i to będzie nagranie z. Płyty wytwórni Alfa, dwudziestoletnie nagranie. I na koniec y, chór z organami, czyli, mm, czyli dramaturgicznie też ładnie nam się to ułoży. O Lord, make thy servant Elizabeth. Czyli również hołd dla, dla, królo, tak, dla królowej to Elżbiety. Tak, jest napisana dla niej konkretnie. Panie, sprawby twoja służebnica Elżbieta, nasza królowa, radowała się w twojej sile. spełni pragnienia jej serca i otocz ją twoim błogosławieństwem na wieki. I tutaj The Choir of Magdalen College w Oksfordzie, a na organach zagra Ryan Leonard. Dla państwa w radiowym studiu refleksyjnych, miłych, pełnych, duchowych darów świąt wielkanocnych, pisze pan Robert z Górnego Śląska. To jest kapitalna audycja, kapitalna radiowa dwójka, a w niej duża czarna. Dziękuję za artystyczne ubogacenie triduum paschalnego. No i zgadzam się z jednym ze słuchaczy. To niebiańska muzyka jest tak pisze pan Robert Panie Robercie pięknie dziękujemy za życzenia a to przed chwilą niebiańska muzyka która wyszła spod pióra Williama Berda Williama Berda który zmarł w roku 1623 no tak, to za chwilę wkroczymy też do, do czasów Johna Dowlanda. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że po raz pierwszy pojawił się prawdziwy chłopiec chór, taki w angielskiej tradycji, hu Magdalenes College, no bo wcześniej te, te chóry, te, czy te głosy chłopieńce były imitowane przez, e, przez kobiety w tych naganiach Stila Antico i Detali Scholars, a tu rzeczywiście prawdziwy gdzieś tam e, dzierżący e, tradycję angielskiego chóru właśnie mhm. e, chóru Magdalenes College. I wspomniała pani, pani Ewo, słuchając tutaj y, przed chwilą, właśnie William, y, y, Williama Berda, że, y, że te chóry angielskie y, brzmią zupełnie inaczej. No tak, bo zawsze no, no, chłopięce głosy tak jak słyszymy. No to podobno trochę wy, też polega na odmienności języka samego wymowy brytyjskiej, jak wiemy, że jakoś inaczej się wykształca, no tam podniebienie i tak dalej. Nie będziemy tu wnikać już w takie detale. No i dzięki temu te chłopięce głosy, no jednak mają inną barwę jakąś. No nie wiem, na czym nie, nie będziemy tu tego tłumaczyć może. Natomiast no, zawsze arty śpiewają jednak męskie głosy falsetem. To tak zostało do dziś. No, tak. no i to tak jest, no, na tym to polega. Poza tym myślę, że no, jednak dla nich to jest żywa tradycja, bo jednak te chóry śpiewają no, w tych katedrach wspaniałych gotyckich kaplicach na przykład, też tam sklepie niepalmowe, czy yy, wachlarzowe powiedzmy, tak, Kings College na przykład. No. No i w ogóle specyfika wysp, gdzie tak naprawdę tak. W, na wielu dziedzinach jest po prostu nieprzerwana tradycja. Tak? Znaczy, no to chodzi i, właśnie tak. No. Nie było żadnego kataklizmu, który spowodował mm -hmm. jak zupełne przerwanie. No może rewolucja Cromwella gdzieś tam za chwilę, może na A chwilę to, zatrzymała, tak. Ale, ale tak naprawdę... No, nie. no ale potem był Persel i Tak, Tak, tak, tak, tak ale, ale wszystko to trwało i trwa do dziś. Tak i te, mm, te wątki niczym głosy w polifonicznym utworze mm, są, pojawiają się, mogą być podejmowane przez, przez następców. John Dowland. no i przed nami teraz y, jedno z najbardziej znanych dzieł instrumentalnych. Y, Lacrime or Seven Tears. Niezwykły zbiór siedmiu pawan na pięć wiol i lutnie każda oparta na temacie zaczerpniętym z pieśni Flow My Tears. No tak, siedem pawan, a potem jeszcze dodatkowo 14 tańców razem. To, to się tak rozbija, ten cykl na, na dwie części. Ja tak tylko króciutko powiem, że to jest... Bo słuchaliśmy Williama Berda, Tomasa Talisa, wiernych, poddanych Elżbiety I. Natomiast nasz bohater John Dowland nigdy nie dostąpił zaszczytu bycia mm -hmm. oficjalnym e, dworzaninem na, na, na dworze Elżbiety. Mimo, że wakat był na stanowisku lutnisty, ale jakoś e, jego katolicyzm prawdopodobny spowodował, że, że on na dworze kariery nie zrobił dopiero za, w czasach Jakuba I. Na dworze się pojawił. Nawet jego umiejętności. Nawet jego umiejętności, Był da. wirtuozem lud. Natomiast on krążył po Europie, był we Francji hmm. e, w służbie e, byckiego ambasadora, hmm. był we Włoszech, e, był w krajach niemieckich, no i finalnie wylądował na dworze Krystiana IV, Króla Danii I ten cykl, e, e, e, który za chwilę zaprezentujemy, Lakrym, wydany w roku 1604, był pisany właśnie w tym okresie, kiedy on był na służbie u, u kula króla. Już po śmierci, dodajmy, Elżbiety I, która umiera w roku tak. 1603. No tak, i wiąże się ten cykl troszeczkę z królową Anną, która, czyli żoną Jakuba I, czyli następcę Elżbiety. E, no, można do mnie mywać, że może może gdzieś tam e, też Dowland chciał się dobrze zaprezentować, może liczył na finalnie na jakąś posadę na, na, na dworze angielskim, bo on niedługo później do, do Anglii wróci, rzeczywiście tą posadę e, Otrzyma, Nawet czytałem takie analizy, że jako, że królowa Anna prawdopodobnie potajemnie przeszła na, na katolicyzm, że może to gdzieś w jakiś sposób nawiązuje do, do tego, ale, ale tak naprawdę to Lakryme przede wszystkim wiąże się z melancholią, z tym, co, e, co, co było bardzo modne i bardzo mocno opisywane w tamtym okresie, w traktatach e, o tym nadmiarze czarnej żółci, która, która wywoływała melancholię i, e, i Anglicy szczególnie to, to opisywali. Gdzieś tam ten ten niezwykły instrumentalny cykl się troszeczkę do, do, tej, do tych różnych siedmiu oblicz melancholii e, odwołuje. I też jest ważnym e, elementem historii muzyki instrumentalnej angielskiej. gdzieś przeczytałem, że to jest trzeci w historii e, wydrukowany zestaw muzyki instrumentalnej angielskiej. Także też bardzo pod tym względem historyczne, e, historyczne wydarzenie. Wykorzystywany później przecież przez kolejnych twórców taki punkt odniesienia, E, prawda? Jako, jako temat, jako temat wariacji dla, e, dla kolejnych kompozytorów. Żywa tkanka muzyki e, angielskiej instrumentalnej. No tak i uciekniemy od wykonawstwa angielskiego w tym momencie, bo, bo hmm. dla państwa mamy takie w sumie legendarne nagranie. Jordiego Sawala, zrealizowane w 88 roku. E, tutaj zaraz wymienisz tych mistrzów wiol, którzy, którzy się tu zaprezentują i oczywiście lutnista, bo to, to był e, cykl utworów, gdzie lutnia była, e, miała pojawiać się w każdym z tych utworów tak. i to, e, to, to był pewnik. E, ja tylko powiem, że to jest też śliczne naganie jeśli chodzi o realizację Michel i Maria Bernstein leg legendy właśnie producenckie, one to, to realizowały w, w kościele Sant Maria Saroka w maju 1987 roku i wydaje mi się, że, że gdzieś tam pewien ideał, tak jak, jak uchwycić naturalną przestrzeń kościelną z lekkim pogłosem, to to jakoś wspaniale do tych do tych wiol, do tego konsortu wiol pasuje. Jose Miguel Moreno zagra na lutni, a na wiolach Paulo Pandolfo, Lorenz Dufschmidt, Sergi Casa de Munt, Mund, Christopher Quen i Jordi Saval. Płyńcie moje łzy spadające z Twoich źródeł. Pozwólcie mi opłakiwać wieczne wygnanie. Tam, gdzie czarny ptak nocy śpiewa o swej smutnej hańbie. Pozwólcie mi żyć w opuszczeniu. Flow my tears. John Dowland i pieśń, utwór, który stał się bazą, kanwą, takim... Takim punktem wyjścia do powstania tego cyklu, Lacrime or Seven Tears. Dziś w Dużej Czarnej pierwsze, mm, dwa, pierwsze dwie pieśni, prawda, pierwsze dwa ogniwa, y, przedzielone, y, przedzielone gajardą. Tak Sawal to ułożył wtedy, nagrywając ten cykl, jako jeden z pierwszych y, w maju. 1987 roku. Hesperion y, 20, no i same gwiazdy w, tutaj w składzie. No i no, to jest trochę strach pomyśleć, ale to jest też już zabytkowe naganie, prawie 40-letnie, ale no mam wrażenie, że to będzie naganie, do którego się będzie zawsze gdzieś tam wracało i które jest tak wspaniale zrealizowane, nagrane, tak wspaniale grane, tak jednolity duch występuje wśród tych y, a, artystów. No, no, piękna, piękna płyta. No właśnie. I teraz yy, przechodzimy w tej naszej opowieści do muzyki lutniowej. Yy, można powiedzieć, że większość muzyki Dowlanda przeznaczona jest właśnie na ten jego własny, jego ukochany instrument na lutnie. Tak, no bo pieśni też są z, z reguły albo z lutnią albo z zespołem wiol, Notabene ten zespół viol, czyli Concert of viols, jak mówili Anglicy wtedy, no to to jest typowo brytyjski pomysł, bo na kontynencie też nikt tak nie pisał w tym czasie, prawda. Viole tam, no już we Włoszech to już skrzypce zaczynały wchodzić, prawda, zamiast wiol. natomiast we Francji, no, Żyli wielcy gambiści, choćby marę marę, ale pisali niesamowicie wirtuozowskie utwory, zupełnie w innym stylu. Natomiast to jest polifonia, nadal ulubiona dla Anglików właśnie, polifonia. I no, te niesamowite, przesuwane dysonanse, opóźnienie, jakieś, jakieś ukośne brzmienia, niesamowite, prawda? Zauważyli państwo takie, to z jakieś takie zupełnie inny koloryt, może bardzo pasujący do takiego no, obrazu melancholii, jaki z pie pieśni i może życia, chwilami też Dowlanda możemy wyczytać. Niebiańskie dotknięcie lutni Dolenda porywa ludzkie zmysły, tak pisał poeta Richard Barnfield. No a lutniowa spuścizna Dowlanda to też piękne płyty, Początkowo do jego ksiąg, do jego utworów podchodzili różni yy, artyści, różni instrumentaliści. Jako pierwszy całość zarejestrował Paul Odet, urodzony w roku 1954, Amerykanin. Bardzo ciekawa postać, bo, bo to także muzykolog, także, także dyrygent, yy, który... Zaczynał grając na gitarze elektrycznej w jednym no z zespołów w stanie Ohio, no a potem został profesorem e, i m, nauczał jak, jak należy rozumieć twórczość, którą pokazuje renesansową, barokową. Setki płyt, setki utworów zarejestrował na płytach. No i tak jak wspomniałeś, on ten komplet do Holanda dedykował Robertowi Spencerowi. No właśnie. Lutniście, którego słyszeliśmy dzisiaj na początku audycji. Lutniście, który towarzyszył Janet Baker. tak Także gdzieś nam się to w taki e, ciekawy sposób spina. Nie możemy zapominać o Nigelu Norfie, który znacznie później dokonał tego... E, Właśnie się zastanawiamy tutaj w studiu, czy udało mu się dokończyć ten cykl na płytach. Wydaje mi się, że jednak i tak. Naxos. I trze trzeci był jako Lindberg, który dla Bisu na też komplet muzyki lutniowej. Także lutniści sięgają i na płytach, i na koncertach po tą twórczość oczywiście. No to fragment tego wielkiego dzieła Pola Odette, Forlun Hope Fancy, to jest, jak powiedziała pani, pani Ewo, prototyp Fugi. No tak, bo to Fantazja jest takie jak ricerkar, a ricerkar jest prototypem fugi, prawda? Mm -hmm. Traktowanie imitacyjne tematu, które się pojawia w głosach. No i teraz proszę, żeby sobie Państwo wyobrazili, że lutnia, która no nie jest instrumentem jakby stworzonym do polifonii, właśnie musi wykonać lutnista. No, ten, taki, ten polifonię zachować, żeby było słychać, że te, te głosy wchodzą, niezależnie od wszystkiego. na no a hop, więc, no to fanta fantazja, bo fan to jest fantazja, właśnie taki rodzaj liczarka ruchniowego, no to yy, to można powiedzieć, że yy, forum hop o taka umarła, czy o, upadła nadzieja. To jest, no, to jest kolejny przyczynek do tego melancholijnego nastroju. który panował niekiedy w życiu do Holanda. No i sam temat już wskazuje na to, o czym to jest. Bo jest to chromatyka po prostu. I przechodzi przez głosy w tej lutni jednej i no, też tworzy niesamowicie Oryginalny klimat dźwiękowy usłyszą Państwo. Odette, to on gra w ten sposób na lutni, to on w ten sposób interpretuje e, utwory Johna Dowlanda Forlorn, Hope, Fancy i przed chwilą Mr. Dowland's Midnight. Mhm. John Dowland w pigułce. No, można tak, można tak powiedzieć, jeden z tych ważnych, dużych kompletów muzyki Dowlanda, yy, wspomnijmy tylko o komplecie muzyki nagranym yy, przez Concert of Music Antoniego realizowanym od 1976 roku dla Loisolier, też taki ważny, ważny zestaw płyt, potem znowiony na, na, na płytach kompaktowych, pierwotnie na, na longplayach, ale ja nawiązuję do Ruléa, bo na koniec będziemy mieli taką... E, żywą niespodziankę dotyczącą e, twórczości Dowlenda. Tak, to będzie prawdziwa niespodzianka z kolekcji Ewy Obniskiej. Pan Wojciech z Krakowa dodaje, padły dziś w państwa audycji słowa, że bez muzyki Dowlenda nie byłoby Beatlesów. A ja sobie myślę, że bez niego nie byłoby także Jet Rotal. Ian Anderson fantastycznie wykorzystuje przecież staroangielską muzykę przekładając ją na rockowe brzmienia. Wesołych Świąt, Pan bardzo Wojciech dziękuję, z Krakowa. A u nas na zakończenie wizyta w Filharmonii Narodowej, proszę mhm. państwa, 25 maja 1992 roku odbył się ten koncert. Jeden z takich koncertów y, życia, prawda? Jeśli można tak powiedzieć. No to na pewno można tak powiedzieć, z tym, że Myślę, że Emma Kirby, o której mowa chyba, częściej wtedy bywała w filharmonii. Bywała, ale nie zawsze śpiewała Johna Dowlanda. A nie, to Monteverdiego na ogół. No właśnie. A tutaj z stowarzyszeniem Antony Ruleja. E, wykonała program w całości e, poświęcony Dowlandowi. I dziś na, na domknięcie, na finał, mamy dla Państwa bis z tego, e, z tego występu. A na bis zabrzmiała wówczas e, pieśń z ostatniej księgi: In darkness let me dwell. I tak się, tak się pożegnamy. Dziękując Państwu bardzo za to 810 wydanie Dużej Czarnej za wspólne słuchanie. Ewa Ogniska. Żegnam Państwa. Wojciech Barcikowski. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz i Przemysław Psikuta. Do usłyszenia. mm -hmm.